O uwagę prosimy osoby poszukujące taniego domu w Glenview. Nowy na rynku, trzy sypialniowy dom dwupoziomowy. Dębowe podłogi, nowoczesna kuchnia. Duży pokój rodzinny, wykończony basement. Zaułkowa, nieprzelotowa ulica. Blisko sklepów, banków, restauracji i komunikacji miejskiej. Cena wywoławcza poniżej 300 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847 647 cztery tysiące osiem, cztery siedem, sześć, cztery siedem, cztery i trzy lub w internecie, posiadłość. .com. Radiowy magazyn, posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu, posiadłość.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 Finansowanie Nieruchomości oczami eksperta Wiadomości z rynku nieruchomości USA bliżej normalnego poziomu rynku realnościowego 4 na 10 rynków osiąga teraz rekordowe ceny Tradycyjna matematyka rynku realnościowego nie sumuje się dla milenialsów. Zwroty podatku i zaległości hipoteczne. Amerykański rynek nieruchomości dopiero co powrócił do normalności, przynajmniej jeśli chodzi o jedną zmiar. Główny wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i First American Bank wzrósł nieznacznie w czwartym kwartale 2016 roku, aby osiągnąć obecnie wartość, która oznacza, że rynek powrócił do ostatniego poziomu normalności. Autorzy badania uznają za zachęcający fakt, iż uważa się, że rynek pracy w 108 obszarach metropolitarnych powrócił do normy. Według nowych danych z Atom Data Solutions 44% obszarów metropolitarnych w USA osiągnęło w 2016 roku nowe, rekordowe szczyty cenowe. Lista obejmuje San Francisco, gdzie średnia cena sprzedaży domu wynosi obecnie 720 tysięcy dolarów, Dallas, Fort Worth z ceną 230 tysięcy dolarów i Boston, gdzie średnia cena wynosi obecnie 390 tysięcy. Nowe badanie rzuca nieco otrzeźwiające światło na wyzwania finansowe, przed którymi stoi wielu rodziców z pokolenia milenium. Badanie zostało przeprowadzone przez National Endowment and Financial Education i Magazyn Parents. Tradycyjne rady przestrzegają, aby nie wydawać więcej niż około 30% dochodów gospodarstw domowych na utrzymanie domów. Jednak jak twierdzi The Wall Street Journal, dyrektor generalny endowment dla wielu milenialsów to mrzonka. Jego zdaniem, jedynym rozwiązaniem jest po prostu zmniejszyć swoje oczekiwania do czasu, aż ich finanse ustabilizują się i będą mogli sobie pozwolić na większy i droższy dom. Jeśli historia powtórzy się w tym roku, to prawdopodobnie w lutym i marcu wzrośnie liczba właścicieli domów, którzy spłacą swoje zaległości hipoteczne. Black Knight Financial Services przeanalizowało zaległości hipoteczne, ponieważ odnoszą się one do deklaracji dotyczących podatku dochodowego składanych do Izby Skarbowej. I okazało się, że tysiące osób, które niezwłocznie składają deklaracje i uzyskują duży zwrot, wykorzystuje te pieniądze, aby nadrobić zaległości w spłacie swoich kredytów hipotecznych. W rzeczywistości w lutym i marcu prawie 300 tysięcy więcej kredytobiorców niż zwykle wyrównuje swoje zadłużenie. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 647 4000 847 647 4 lub w internecie posiadłość.com Uwaga osoby poszukujące luksusowego domu w Manpraspekt. Nowe na rynku. Pięć sypialni. Cztery i pół łazienki. Dwa kominki. Dwupiętrowy przedpokój. Osobna jadalnia, Olbrzymia kuchnia. Garaż na pięć samochodów. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Niska cena. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Nie czekaj więc. Zadzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 3 lub zobacz go w internecie pod adresem posiadło Wielka okazja miesiąca. Duże dwusypialniowe kondominium w miejscowości Willing. Blisko Dundee i Milwaukee Avenue. Drugie piętro, parkietowe podłogi w całym mieszkaniu, balkon z widokiem na fontannę, pralnia na każdym piętrze, winda, prywatny parking na dwa samochody, niski assessment, a podatek od nieruchomości to jedyne 650 dolarów rocznie. Cena wywoławcza mieszkania to jedyne 106 tysięcy. Wystarczy 3 tysiące pierwszej wpłaty. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847 647. 47 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.COM 847 647 4000 Uwaga wielka okazja miesiąca nowy na rynku duży luksusowy dwupiętrowy dom na północno-zachodnim przedmieściu gdzie szkoły plasowane są w 5% najlepszych szkół w naszym stanie tysiące stóp powierzchni, cztery sypialnie, loft, pół łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, nowy dach, pełny basement, taras z hot tub. Dom stoi przy bocznej ulicy w 16-letnim osiedlu, blisko głównych dróg i autostrady. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 11 tysięcy wkładu własnego. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000. 847 647 4 i 30. Nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847 647 4000.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 Telefon 847-647-4000 Biuro Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors Twoim kluczem do sukcesu Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu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 COM. Wiadomości z rynku nieruchomości. Co gotowy jest zrobić konsument, aby móc kupić dom? Właściciele domów w kapitałowym zawieszeniu niechętni do sprzedaży. Dostępne działki budowlane w Atlancie. Bariery powstrzymujące nabywców. Badanie oferuje świeże dowody na to, jak silne jest w Ameryce pragnienie posiadania domu na własność. W przeprowadzonym na zlecenie pośrednika internetowego Owners.com badaniu zapytano tysiąc osób planujących w 2017 roku zakup domu, co takiego robią, aby osiągnąć ten cel. Okazało się, że potencjalni nabywcy są gotowi zrezygnować z innych celów i inwestycji finansowych, aby uzbierać na wkład własny. Większość konsumentów powiedziała również, że oszczędzanie na dom jest priorytetowe względem oszczędzania na nagłe wypadki, a nawet oszczędzania na emeryturę. Zdaniem jednego z ekspertów, około 7 milionów amerykańskich kredytobiorców hipotecznych boryka się z niewielkimi trudnościami finansowymi lub posiada maleńki dodatni kapitał własny, co stanowi jeden z powodów, dla którego sporo osób postrzega sprzedaż swojego domu jako kłopot nie wart wysiłku. Darren Blomqvist, wiceprezes Atom Data Solutions, uważa, że w takiej sytuacji znajduje się obecnie więcej właścicieli domów niż ma to miejsce w większości cykli rynku nieruchomości. Jak powiedział Market Watch, liczba właścicieli z ujemnym kapitałem powróci do bardziej normalnego poziomu wynoszącego mniej niż 5% w tym lub w przyszłym roku. Atlanta dysponuje wieloma pustymi parcelami, co zdaniem eksperta z Banku Rezerwy Federalnej jest bardzo dobrą informacją. Według starszego analityka do spraw polityki finansowej Banku Centralnego region Atlanty ma ponad 80 tysięcy wolnych, niezabudowanych działek budowlanych. To więcej niż w jakimkolwiek innym obszarze metropolitarnym w kraju, np. ponad dwa razy więcej niż w Chicago. Podczas dorocznego spotkania na szczycie Stowarzyszenia Realnościowców z Atlanty powiedział on, że tak duża ilość wolnych, ale niezabudowanych działek może pomóc ograniczyć rosnące koszty nowych domów. Jest jednak jeden minus takiej sytuacji. Wiele pustych działek w regionie Atlanty zlokalizowanych jest w okręgach podmiejskich, które nie mają dostępu do autostrad międzystanowych. Podczas gdy 80-90% Amerykanów nadal uważa, że posiadanie domu stanowi część ich amerykańskiego snu, wielu potencjalnych właścicieli nadal zniechęca coś, co postrzegają jako bariery. Jak wynika z profilu potencjalnych nabywców nieruchomości przygotowanego przez Krajowy Związek Realnościowców, presje związane z przystępnością cenową, zadłużenie studenckie i ewentualny wkład własny uniemożliwiły w 2016 roku wielu potencjalnym właścicielom domów wejście na rynek. W czwartym kwartale zeszłego roku odsetek osób niebędących właścicielami, które mówiły, że to dobry czas na zakup, spadł do 55% w porównaniu do 63% w pierwszym kwartale. Biega, krzyczy, wściekła żona. Zaraz tu na miejscu skonam! Mam mieszkanie? Chcę mieć dom! Tu pomoże... Tylko Tom. Gdzie znaleźć adres? Jest w internecie. Najlepsza strona na całym świecie. Posiadłość.com Kliknięcie myszką i wszystko wiem. Jeśli chcesz kupić lub sprzedać dom, zawsze pomoże Dudziński Tom. Wpisuję adres i wszystko wiem. Posiadłość.com Posiadłość datka Posiadłość 847 647 4000. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 647 4000 847 647 4 i lub w internecie posiadłość.com Uwaga osoby poszukujące luksusowego domu w Manpraspekt. Nowe na rynku. 5 sypialni. 4,5 łazienki. 2 kominki. Dwupiętrowy przedpokój. Osobna jadalnia, Olbrzymia kuchnia. Garaż na 5 samochodów. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Niska cena. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Nie czekaj więc. Zadzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 30. lub zobacz go w internecie pod adresem posiadłość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 6474000 847 647 4 i 3000 lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000 Prosimy o uwagę osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Olbrzymi trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness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 7, 6, 4, 7, 4 i 3, 0.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 Siedem, i trzy zera. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Carson poszukuje specjalisty do spraw finansowania budownictwa mieszkaniowego, który poprowadzi FHA. Dynamicznie rozwijający się rynek latynowski w Nashville. Kupujący obawiają się, że działania antypowodziowe mogą spowodować powódź. Czy właściciele nieruchomości mają mniej dzieci? Następny komisarz Federalnej Agencji Mieszkalnictwa będzie musiał być ekspertem w dziedzinie finansów mieszkaniowych, mówi Ben Carson, który jest sekretarzem mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jak donosi Inside Mortgage Finance, Ben Carson zauważył w pisemnej odpowiedzi na pytania senatora z Ohio, iż następnym szefem FHA będzie osoba, która będzie potrafiła ponownie zainteresować rozczarowanych kredytodawców programem agencji dotyczącym kredytów hipotecznych na zakup domów jednorodzinnych. W swoim oświadczeniu do senatora Brauna powiedział, będziemy ciężko pracować nad zrównoważeniem misji i ryzyka, aby zachować i utrzymać Federalną Agencję Mieszkanictwa teraz i w przyszłości. Populacja latynoska w Nashville rośnie, a to oznacza dużo potencjalnych nabywców domów. Krajowe Stowarzyszenie Latynoskich Realnościowców rozpoczęło niedawno swoją działalność w muzycznym mieście. Zdaniem Michaela Wegi, wiceprezesa do spraw różnorodności i kredytów wielokulturowych w First Community Mortgage, który wypowiedział się dla News 2 w Nashville, to dobra wiadomość. Według Krajowego Stowarzyszenia Latynoskich Realnościowców zapewni to specjalistom edukację w zakresie najlepszych praktyk mających na celu wspieranie tego roztu grona klientów. Miami Beach na Florydzie jest gotowe przystąpić do wdrożenia projektu zapobiegającego powodziom. Jednak niektórzy właściciele domów obawiają się, że może on w rzeczywistości spowodować zalanie ich nieruchomości. Część prac obejmuje podniesienie dróg, aby utrzymać je suche. Jednak jak donosi St. Augustine Record, właściciele domów jednorodzinnych w dwóch dzielnicach Miami Beach boją się, że podniesienie dróg publicznych o dwie stopy spowoduje zalanie ich nieruchomości, gdy nadmiar wody nie będzie mógł już spływać na ulicę. Prace nad tym projektem mają się rozpocząć jesienią tego roku. Nowa analiza danych spisowych wykazała, że w całej Ameryce na 100 gospodarstw domowych przypada przeciętnie 41 dzieci w wieku szkolnym. Ponadto z przeprowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów badania wynika, że gospodarstwa zamieszkiwane przez właścicieli mają mniej dzieci w porównaniu do nieruchomości wynajmowanych. Zdaniem National Association of Home Builders różnica jest spora w przypadku domów jednorodzinnych. Budowniczy bardzo uważnie śledzą liczbę dzieci w wieku szkolnym, ponieważ rządy lokalne często naliczają firmom budowlanym opłaty za wpływ, które mają pomóc pokryć koszty infrastruktur związanych z dziećmi, w tym nowe szkoły. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość.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 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com.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 .com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 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 3 lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Realnościowy w Utah gorętszy niż kiedykolwiek wcześniej. Piątek, najbardziej popularny dzień na zamknięcie transakcji. Nabywcy będą kupować, ale póki co wybierają wynajem. Mur Trumpa wpłynie na amerykański rynek nieruchomości. Zdaniem Teresy Whitehead z Citywide Home Loans w Salt Lake City nie wydaje się, aby podwyżka stóp procentowych kredytów hipotecznych, która nastąpiła po wyborach, tłumiła entuzjazm na rynku nieruchomości w Utah. Jak powiedziała stacji KUTV, gdy oprocentowania są tak niskie, jak ma to miejsce do tej pory, wzrost o ćwierć punktu, a nawet o pół punktu, tak naprawdę nie zmieni zbytnio niczyjej siły nabywczej. Każdy z niecierpliwością czeka na piątek, zwłaszcza jeśli zamierza w tym dniu zamknąć transakcję sprzedaży domu. Krajowe Stowarzyszenie Realnościowców przeanalizowało dane dotyczące zamknięcia transakcji za 2016 rok i okazało się, że najwięcej transakcji zamykanych jest w piątek niż w jakikolwiek inny dzień tygodnia. Invitation Homes, spółka giełdowa z Blackstone, to największy gracz na dynamicznie rozwijającym się rynku wynajmu domów. Ale czy nie jest on dynamicznie rozwijający się, ponieważ ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup domu? W wypowiedzi dla CNBC dyrektor generalny Invitation Homes stwierdził, że to nieprawda. Jego zdaniem wiele osób przed zakupem decyduje się póki co na wynajem. Agencja Fannie zapuściła głębokie korzenie w branżę wynajmu nieruchomości, zgadzając się zabezpieczyć kredyt hipoteczny wart miliard dolarów uzyskany od banku Wells Fargo. Z przeprowadzonej przez Realtor.com analizy wynika, że mur prezydenta Trumpa na meksykańskiej granicy będzie mieć prawdopodobnie znaczny wpływ na rynki realnościowe w amerykańskich miastach i miasteczkach położonych wzdłuż granicy. Analiza wskazuje jednak, że szacowanie przyszłych wartości nieruchomości nie będzie łatwe, ponieważ istnieje wiele zmiennych, w tym to, jak blisko domów mur ten będzie się znajdował i jak bardzo ich społeczności są zależne od Meksyku. Zdaniem serwisu utrudnienie w przekraczaniu granicy może również zaszkodzić lokalnym gospodarkom borykającym się z trudnościami, potencjalnie obniżając wartości domów. Ale jeśli przyszli nabywcy będą uważać, że mur poprawi bezpieczeństwo ich społeczności, to wartości nieruchomości powinny pójść w górę.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 Posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień. O zwykłej porze. Do usłyszenia.